Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Witam Was zimno i serdecznie, a właściwie witam Was w tę psią pogodę, czyli pogoda jak pod psem, pada deszcz zamiast śniegu. Ale właśnie z racji tego serwuję Wam dzisiaj odcinek pod znakiem psów. I z racji tego, że wchodzimy na poziom skrawków i ścinków tak zwanego miszmaszu czyli już właściwie zebrały mi się filmy, które oglądałem w różnych odstępach czasu w różnych momentach nagrywałem recenzję tych filmów to będę to sklejał tak, żeby łączyć ciekawą całość i dzisiaj przedstawię wam plan na ten odcinek zaczniemy od początku serialu Fargo Zaczniemy od spaceru z psem mojego brata. Pierwszy odcinek sezonu trzeciego, Fargo, iście zimowego. Tak więc będzie dużo zimy z Minnesoty i będzie pies podczas odcinka obecny. Następnie, żeby przełamać tę psią pogodę, omówimy film świeży, czyli Zimowe Kobietki. To znaczy małe kobietki nominowane do Oscarów, yy, nagrodzone Oscarami, yy, dokładnie jednym Oscarem za najlepsze kostiumy, choć nominacji było znacznie więcej. To jest film, który jeszcze leci na ekranach kin z racji na Oscary, właśnie w multiplexach i Cinema City. I to są takie trochę zimowe kobietki. I następnie wychodzimy, no bo tutaj te kobietki wrzuciłem po to, żeby przełamać tę psią pogodę. I na koniec wracamy do psich klimatów, gdyż do polskich kin właśnie dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli 22, znaczy wczoraj, 21, wszedł do kin film z Harrisonem Fordem w dwóch wersjach, z dubbingiem, jak i z napisami. Film będący adaptacją książki Jacka Londona, dokładnie zew krwi, czyli Call of the Wild, ja tylko przypomnę, że już mieliśmy do czynienia z filmem z 1972 roku, który omówiłem w filmach zimowych. To była ekranizacja z Charltonem Hestonem. I właśnie ze krwi to jest historia o człowieku, który ma swojego psa. Właściwie kiedy to nagrywam, to ja jeszcze do kina nie poszedłem. W dzisiejszej wersji będziemy mieć do czynienia z taką chyba bardziej familijną, gdyż sam Trailer pokazuje animowanego w cegie i sympatycznego psiaka. No i biorąc pod uwagę, że jest wersja z dubbingiem, to raczej jest skierowane do młodszego widza. A przypomnę, że do młodszego widza również była skierowana wersja z 1997 roku, którą też chyba omówiłem. Wersja z, no, z naszym ulubieńcem, Rudgerem Hauerem tutaj widzę, że wersja z Ruggerem Howerem dostała 5 na 10 a z Charltonem Hestonem 4 na 10 ze wkrwi krwi z 72 roku wszystkie to są filmy zimowe The Call of the Wild również był film telewizyjny z 76 roku z Johnem Beckiem no jest to powieść Jacka Londona znana, a dzisiaj pójdę do kina na wersję z napisami już nie mogę się doczekać i zamkniemy tym samym odcinek z nowościami. Dlaczego mówię o nowościach? No bo kobietki można oglądać w kinie. Dopiero co wchodzi do kin "Ze krwi" a trzeci sezon serialu Fargo to łączy się z nowością, czyli czwartym sezonem Fargo, który wchodzi, szanowni państwo, już w kwietniu, na początku kwietnia czwarty sezon zupełnie inna historia jest już zapowiedź dokładnie na 19 kwietnia pierwszy odcinek, to będzie opowieść o jakiejś mafii w Kansas City w Missouri w latach 50 cały czwarty sezon dziejący się w latach 50 może to być coś ciekawego oby tylko by była zima w każdym razie w sezonie trzecim śniegu jest sporo i będzie omówiony w kolejnych odcinkach. Jeszcze w tym sezonie będzie, będzie, bo są. Są stali słuchacze, którzy oczekują tego typu filmów, bo kochają zimę, tak, jak ja. Zaczynamy. Fargo, zimowe kobietki i w krwi. Zapraszam na 41 odcinek z cyklu Filmy zimowe. Hmm, czekaj, to 2017, 2015, 1415 15... Łukasz, muszę i ogrzewanie, bo i będzie zimno. Mm -hmm. Jakie ogrzewanie? Będziesz w kominku kot... palił? To mi pomożesz go zdjąć. Nie, bo koty będą już zamknięte. Bo teraz o kuźwa, to nie będzie takie proste. 41. odcinek filmów zimowych. Ej, stoi pod znakiem. Kogo my tu mamy? Kogoś, kto chce otworzyć furtkę. Mhm. Ok. Zamykamy. I pierwsze sikanie swojego płotu. Witam wszystkich w kolejnym odcinku filmów zimowych który stoi pod znakiem hasła MISZMASZ, a właściwie DOGMASZ. Mamy psa, gdyż wyszedłem z psem brata na spacer, na smyczy, obecnie u rodziców i pomyślałem, że zamiast nagrywać w szafie, no to zrobimy mieszany odcinek również pod kątem miejsca, zdywersyfikujemy, gdyż będzie dzisiaj Właściwie również nazwałbym to takimi skrawkami zimowymi, a zaczynamy od serialu Fargo, a dokładnie od trzeciego sezonu, a żeby być gwoli ścisłości jeszcze bardziej dokładnym to od trzech pierwszych odcinków serialu Fargo, gdyż zacząłem oglądać ten serial po przerwie. Wróciłem, pierwszy sezon obejrzałem zaraz po premierze. Myślę, że wspominałem o nim w filmach zimowych, bardzo mi się podobał, było dużo śniegu, oceny poszły wysokie, to był 2014 rok. Sezon drugi, 2015, wyszedł szybko po pierwszym po sporej popularności. No i niestety tutaj film oglądało się, drugi sezon łagodnie, ładnie wchodził, jednakże rozczarował po prostu brakiem śniegu, roztopami. Tam po prostu ewidentnie było widać roztopy. Dlaczego nie mówię o samym meritum filmu? Dlatego, że zarówno pierwszy, jak i drugi, trzeci sezon Wyprodukowany przez braci Cohen ma wspólne motto i właściwie jest to spójne. Pokazuje nam losy przypadkowe, losy przypadku. Widzimy ludzi, którzy nie do końca ogarniają rzeczywistość, tak jak ten pies, który rozkopuje trawnik, choć tutaj. Nie ogarniają rzeczywistość. Wręcz niektórzy bohaterowie są wprost pokazani jako idioci, których dotyka szczęście bądź nieszczęście. I właśnie o tym o tym jest Fargo. O tym, że zło spotyka nas zupełnie przez przypadek i głupota innych ludzi dotyka nas zupełnie niespodziewanie i przypadkowo. O tym również jest w dużej części, to nie jest kraj dla starych ludzi, natomiast sam film Fargo miał e, duże możliwości do tego, aby poszerzyć to właśnie. I tutaj nigdy nie krytykowałem, że oni wzięli Fargo i, i zrobili z tego taki, breguś proszę cię, chodź, chodź idziemy dalej. Choć mam nadzieję, że chociaż raz szczeknie na tym spacerze Żebyście mieli dowód, że jest to rzeczywiście nagrywane Na spacerze z psem Podczas zimy Która, jak sprawdziłem O godzinie 21.15 Kiedy zaczynamy nagrywać Mierzy 0,0 stopni w Śniegu, nie widu, ni słycho Jest całkowicie sucho i w niedzielę taką smutną, niezimową również smutne losy bohaterów, choć pokazane w śmieszny, grote, no w groteskowy sposób, jako zbiegi różnych przypadków zbiegające się ze sobą głupotę ludzką która, która się dwoi i troi która się właściwie rozrasta jak jakaś choroba powodując coraz większe szkody. I trzeci sezon, jeszcze zanim opowiem o czym jest ten trzeci sezon, to powiem wam o ciekawej obserwacji, gdyż ja zacząłem go oglądać tuż po premierze. Czyli 2017 rok to było. Dokładnie dwa lata po sezonie drugim. Nie wiem, z czym się to wiązało. Czy popularność spadła? Czy wykończyły się koncepcje? Być może, gdyż Koncepcja tutaj jest troszkę przekombinowana na pierwszy rzut oka i taka mi się wydawało w 2017 kiedy zaczynałem to oglądać. A Zaczynałem to oglądać, kiedy w moim prywatnym życiu był taki właśnie miszmasz, galimatias, nie mogłem się skupić, nie mogłem w ogóle, nie chciało mi się oglądać filmów i ten pierwszy odcinek, który obejrzałem nawet nie pamiętam, czy do końca wydał mi się tak niezrozumiały i skomplikowany jak najbardziej trudny do zrozumienia pogmatwany kryminał. Nie rozumiałem intrygi, a sprawa kiedy obejrzałem ten film po dwóch latach wydaje się prosta. Gdyż w głównej roli Iwan McGregor w głównej, podwójnej roli Iwan McGregor. Z jednej strony gra swojego brata, gra brata jednego, ułożonego człowieka sukcesu z dobrze rozwijającą się firmą w branży parkingowej. <grym> z kobietą w związku z pięknym mieszkaniem, uczesany, zadbany. I druga część jego roli to jego brat, brat bliźniak. Wygląda tak samo, chociaż nie osiągnął sukcesu. I to przebija się na jego fizis. Tuste, długie, niezadbane włosy, rozwalająca się bryczka, kobieta z ciemnej gwiazdy. It's a tragedy. It is. Horrible man. Co możemy zrobić dla Ciebie, Ray? Zostawiasz mnie, co się stało, kiedy byliśmy dzieci? Ray? Nie, mówię do mojego brudnia. Słuchaj, żeby pomóc, ale gdzie się Ok, Maltańczyk. Maltańczyk pojawił się na horyzoncie. Musieliśmy minąć go. Napięcie było pewne, bo Maltańczyk nie był na smyczy. Gdyby Maltańczyk rzucił się na tego psa, który jest jakimś, nie wiem, owczarkiem, czy... Ausi, psem, nie orientuje się w psach. To byłaby masakra rodem z filmu Fargo. <śmiech> Chociaż nie ma zimy. Nie wiem, no, jest zima, ale nie ma śniegu. I teraz dwóch braci. Jeden spod ciemnej gwiazdy, drugi spod jasnej gwiazdy walczy o znaczek pocztowy. I to jest koncepcja na ten film. Gdyż znaczek pocztowy jest... Jakimś najbardziej pożądanym znaczkiem pocztowym film, odbywający się chyba w latach 90., tak mi się wydaje, gdyż tam. Kiedy pojawia się komputer, to jeszcze jest y, jakiś system operacyjny typu Windows 95 No i zaczyna się ta opowieść, dokąd ona zaprowadzi, nie wiem, ale zamierzam obejrzeć cały sezon składający się z 10 odcinków I to jest podróż przez y, nie tylko Minnesotę, gdyż właśnie w Minnesocie jest cała akcja prowadzona też jednym z bohaterów, który zostaje zamordowany przypadkiem, kurka wodna, no nie wiem, czy możemy iść prosto, nie możemy iść prosto. Dokładnie idziemy takim zawiasem, jak chodzą ścieżki i przypadki y, bohaterów w, w Fargo. Brat zły brat, no, głupi, mniej wykształcony. Taki trochę pijaczyna, brat he, organizuje napad na bank, znaczy na, na znaczek. Na znaczek, który przetrzymuje Juan McGregor wraz ze swoim wspólnikiem z, z branży parkingowej. Przypadkiem zostaje zamordowany yy, starszy dziadek który wiąże się jeszcze z zupełnie inną rodziną. To jest taki znak rozpoznawczy Fargo, że kilka rodzin, czy kilka niezwiązanych ze sobą tutaj jednostek społecznych jest jakoś powiązanych a to przez zbrodnię, a to przez głupotę, bądź no, nieszczęśliwy zbieg wydarzeń właśnie. No i tutaj ten dziadek jest... Pisarzem science fiction z lat 50. Um. Powiedz mi, ten pies nie potrafi chodzić. Musi być zawsze ta smycz napięta. Teraz jest jakiś piesek. Patrz, twój kolega. No? A mój pies jeszcze ani razu nie szczeknął, widzicie? No chodźżeż tutaj, matko. Właśnie spacer z tym psem wiąże się no, z, z podwójnym z utratą kalorii, gdyż smycz cały czas musi być napięta, kurwa mać. No ten pies nie może normalnie chodzić przy nodze, no. I, jeszcze raz idzie mi raz na lewo, raz idzie mi na prawo, no. I ten dziadek, znowu Maltańczyk był notabene I ten dziadek, pisarz SF Zostaje pokazany już po śmierci właśnie Przez wynajętego mordercę Który też był idiotą I zabił nie tego człowieka właśnie za <todgłos> zabawu dostałem do. dostałem Pies za zaogrodzenia Ja pierdzie to jest, to jest jak w Resident Evil Idziesz przez te korytarze W nocy jest ciemno O kotek, jeszcze na kory, horyzoncie kotek Ty, mój znajomy to jest chyba kot I, i nagle wyskakuje ci taki pies właśnie Zmordą na ciebie Zawał, zawał Zresztą jak chodzę tutaj po takich właśnie jednorodzinnych domach nawet jak bez psa idę, to czasami wyskoczy taki gość. Zapomniał, zapomniał, a już mam mapę tych psów mniej więcej rozplanowaną i wiem gdzie może wyskoczyć. A teraz przez podcast zapomniałem. You're twice the man your brother is. Let's go kick ass. I got a place. That needs a little robin. Cool. What did you do? You need a ring. That is so romantic. That's sweet na początku trzeciego odcinka mamy zupełną zmianę konwencji gdyż nagle jesteśmy w Meksyku w latach 50. i jest żar pokazany biznes filmowy i okazuje się, że tutaj mamy właśnie przełamanie konwencji historię rodem troszkę mi się skojarzyło Once Upon a Time in Hollywood w Tarantino pokazującego kulisy produkcji filmu, właśnie będącego adaptacją powieści tego dziadka który tu dziadek został zabity niesłusznie i teraz córka tego dziadka właśnie policjantka w Minnesocie wyrusza w jego ślady żeby odnaleźć mordercę kto zabił tego dziadka czyli jej ojca i ona wyjeżdża do Meksyku i ona czyta jego książkę więc mamy tutaj przełamanie już tej zimy w taki oto sposób nawet dochodzący do konwencji animacji gdyż ta animacja jest takim prostym sposobem na zekranizowanie powieści science fiction typu statki UFO jakiś dziwny ludek plus plus okładki kiczowate la lata 50. właśnie pokazywane ochoczo kiedy nasza bohaterka, policjantka, czyta w samolocie i spotyka na przykład tego ojca Lory Palmer tutaj się pojawia w trzecim odcinku ten, ten aktor no, no i dokąd to wszystko zmierza jestem bardzo ciekawy zmierza to na pewno do tego, że wstawki o kolejnym filmie nie będę nagrywał podczas spaceru każdy chyba inny film będzie inną wstawką innym klimatem przesączony chodź tu, chodź tu, chodź eee, tak więc myślę, że będzie się to wpisywało w hasło miszmaszu ja zachęcam obejrzeć Fargo eee, pierwszy i drugi, trzeci sezon to są historie ze sobą niepowiązane są różni aktorzy ja radzę oglądać tak najpierw pierwszy sezon najlepszy jak dotychczas i tutaj drugi można sobie darować jeśli chodzi o filmy zimowe Yy, chociaż czy drugi będę oceniał wyżej od trzeciego, to się jeszcze okaże. Ale jeżeli chcecie zimy, to z pierwszego możecie przeskoczyć na trzeci, potem ewentualnie nadrobić drugi, gdyż są to ze sobą historie zupełnie niepowiązane i aktorzy też się różnią. Dobra, mój pies nie dał ani razu głosu. Chodź, chodź, chodź. Idziemy, dobra. Ja tymczasem jeszcze muszę go odprowadzić do domu. No i słyszymy się w następnej wstawce. Aha, i jeszcze powiem, że całość podkreślona jest przez ten żart, który ohasztagowałbym zawsze śmieszy, gdyż jest to na każdym czołówce napis. This is based on a true story. Niektóre nazwiska zostały zmienione, ale ze względu na śmierć niektórych ludzi, tych, którzy nie przeżyli historii, wydarzenia zostały opisane, opowiedziane zgodnie z prawdą. Czyli bez żadnego przekłamania. Co jest jawną postmodernistyczną grą braci Cohen już w oryginalnym Fargo gdyż Fargo miało tak niewiarygodną ilość nieprzewidywalnych zwrotów akcji i niewiarygodnych scen wręcz że to, iż twórcy utrzymywali, że to jest prawdziwa historia, tylko dodawało właśnie uroku że podkreślało groteskę wzmagało w widzu takie poczucie, czy to naprawdę by się wydarzyło? Nie, to się nie mogło wydarzyć. No, taka historia. I dzięki temu zabiegowi twórcy zadają ciągle pytanie i balansują tutaj pomiędzy konwencją właśnie jakiegoś pseudodokumentu i historii. I tak naprawdę historia, nieważne czy jest oparta na faktach, czy nie, tylko historia musi się bronić sama sobą, sama opowieść musi być wiarygodna w ramach wykreowanego świata okej okay. no tak, kończymy wstawkę do trzeciego sezonu Fargo jeszcze wrócimy i to na pewno tej zimy they're with murder in their eyes. Dwie godziny temu wróciłem z filmu Małe Kobietki który okazał się być w jednej drugiej filmem zimowym wybaczcie, wybaczcie gdyż jest już w pół do trzeciej w nocy ja właśnie robię budyń na mleku gdyż jutro to mleko chce mi się przeterminować dlatego muszę zrobić budyń, wstawić go do lodówki żeby był na kilka dni takie porcje sobie robię osobne, i ja tutaj pozwólcie, że będę mieszał. I powiem Wam o filmie Małe kobietki, reżyserki Grety Gerwig. Jest to jej trzeci film, nominowany do sporej ilości Oscarów z plejadą damskich ról. Pozwólcie również, że nie będę. Streszczał tutaj jej filmografii i tłumaczył wszystkiego, gdyż jest to film na czasie. Zapewne Oscary dostanie. Ja byłem z Brakulaku, z racji tego, że jej poprzedni film Lady Bird no nie przypadł mi do gustu specjalnie. Dostał cenę 5 na 10. Natomiast dzisiejszy film dostał ten 6 na 10, chociaż myślę, że zasługuje na siódemkę jest to film z pięknymi rolami niezwykle ciepły niezwykle pogodny, optymistyczny po wyjściu z kina myślałem, że chciałbym oglądać więcej tego typu kina wyreżyserowanego właśnie przez kobietę gdyż tutaj czuć że to jest zrobione przez istotę przepełnioną optymizmem czułością Greta Gerwig była aktorką, no nadal jest aktorką, jednak poznaliśmy ją jako aktorkę chociażby w filmie Noah Bambacha Frances H., tego, który zrobił teraz też nominowaną w 2020 roku historię małżeńską do wielu Oscarów. Ekranizacja powieści Z 1868 roku. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. To jest po prostu o małych kobietkach, o siostrach, które mieszkają gdzieś w równie małym dworku i przechodzą przez różne perypetie. Skupię się na tym, jak zima zaskoczyła mnie tutaj. Kiedy nagrywam tę wstawkę, to nawet późno w nocy o, no jest raczej deszcz, a nie śnieg w Krakowie. Ten film oglądało się w multiplexie całkiem przyjemnie. Zaczynamy w ogóle od klimatów bergmanowskich, trochę z Fanny i Aleksander. Jest Boże Narodzenie. Ojciec tych, dzieci, ty, tych kobitek wyjechał gdzieś na wojnę chyba no i one czekają rozmawiają, bawią się plotkują o swoich pasjach jedna pisze książkę, druga tam na pianinie gra Laura Dern tutaj występuje w roli opiekunki sześć nominacji do Oscara i no aktorstwo Laura Dern Lawrence Pugh, czy Pół, znana z Midsommar ostatnio ta dziewczyna z Harry'ego Pottera zima tutaj podkreśla właściwie ciepło to jest takie paradoksalne Meg, Amy, Beth and Joe. Zima podkreśla ciepło domowego ogniska, opuszczonych kobiet, które same muszą sobie poradzić. Meryl Streep, która tutaj sobie radzi, bo ma pieniądze. Wszystkie są dobrymi przyjaciółkami, wszystkie się komplują. Wszystkie mają na względzie drugie osoby, nawet jeśli no, tam mają jakieś problemy, że jedn, dwie siostry chciałyby tego samego chłopaka. Jest to pokazane z taką dobrocią, z taką czułością, optymizmem właśnie. A zima, powtarzam się, to przez mieszanie w kółko budyniu czekoladowego, a zima podkreśla to co jest w środku. Możemy obserwować kolację, chyba wigilijną kolację, albo właściwie obiad wigilijny, no świąteczny. Dziewczyny zasiadają, już mają gotowe wszystko. Laura Dern, zanim ktokolwiek spróbował wziąć gryza, mówi, że no jedna z tam takich sąsiadek, która mieszka kilka domów dalej, jest biedna, nie ma co włożyć do garnka. Powinniśmy oddać jej nasze śniadanie następuje krępująca cisza wszyscy patrzą po sobie no tak, no nie wypada, no, no trzeba jedna z sióstr rzuca tylko sarkastycznie i powinnaś dodać jeszcze, że bo tato by tak chciał tato, którego nie ma wszyscy czekają na jego powrót no i tak, i widzimy sceny właśnie jak one, one wychodzą z domu, idąc przez śnieg obserwujemy tą architekturę dworków lasek. To jest z takim smakiem pokazane, z taką właśnie takie to jest tak, takie obrazeczki to są kolorowe obrazeczki niezwykle ciepłe. I kiedy wchodzimy do domu tej, tej sąsiadki biednej, no to czuć wzruszenie, gdyż widzimy kontrast tam mieszka biedna rodzina wszystko jest pokazane w takich szarych barwach, ale one razem zasiadają częstują się i kiedy wracają to właściwie no, nie stało się nic złego, po prostu dały tam obiad, dalej są dobrymi kumpelami, a gdy wchodzą do swojego domu, to widzą niespodziankę. Niespodziankę, czyli cały zastawiony stół na to śniadanie trzy razy szczodrzej niż one same to miały. Są zdziwione, natomiast Loradern chyba coś wiedziała już, że tutaj się kroi i być może dała im taki sprawdzian i, i to jest nagroda od sąsiada, od faceta sąsiada, jakiegoś Lorda, tam też jest jakiś chłopak, który się im podoba i to jest piękna scena właśnie takiego... Pokazania dobrobytu, ale bez, bez cienia ironii, że one są wyżej postawione, im się to nie należy. A wszystko to, że to się dzieje zimą, to powoduje wzmocnienie tych takich rodzinnych uczuć, bo one są razem, my jesteśmy z nimi. Możemy poczuć się jak rodzina. I have an idea of how we can manage. Joe is a lost cause. So you are your family's hope now. I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. Dodatkowo <inaudible> stroja Troje to podkreślają ich kostiumy, swetry, rękawiczki takie. Widać ściegi, widać te nitki odstające. Jakie to są kolory, takie zam... To są takie przyciemnione kolory, takie brązy, czerwienie, nawet nie wiem, jak nazwać te kolory. Ale, ale siedząc na sali, no chciałem założyć sweter, no, a miałem bluzę z kapturem, jedynie. No i no i nie chce mi się mleko zagotować najtrudniejszym elementem robienia budyniu jest doprowadzenie mleka do wrzenia jednocześnie nie spalając mleka i mnie te stroje i te dziewczyny latające w tych takich wielkich sukienkach i spódnicach, swetrach skojarzyły się z fistaszkami komiksu gazetowego Charlesa Schulza a to w tym momencie, kiedy bohaterka, jedna z bohaterek grana przez tę aktorkę ze skomplikowaną nazwą tam Blondynkę, która grała wcześniej Hanę w filmie, gdzie muzykę była Chemical Brothers, ona wychodzi wkurzona, wkurzona na swoją siostrę. Wychodzi na łyżwy z chłopakiem z sąsiedztwa. No i łyżwy, jezioro, zamarznięte, a tutaj takie słońce, ciepłe światło. To jest, wygląda, jakby to było kręcone podczas zachodzącego światła dużo tutaj jest numerów ze światłem światło niby naturalne ale tak jakby było doświetlane złotymi blendami tak jakby słońce gdzieś zachodziło takie ciepło kojarzy się to właśnie z ciepłymi zdjęciami z McDonalda trochę gdzie są żółcie pomarańcze, brązy i widzimy jak druga z sióstr która zezłościła przed chwilą tą dziewczynę chce dołączyć do jazdy na jeziorze no i wpada w przerębę, czy do dziury przeręble, tak? No właściwie kra pod nią pęka, no właściwie lód pęka pod nią i zaczyna tonąć. No i mamy tutaj taką scenę siostrzanej pomocy ukazaną, gdzie ta siostra, która dopiero co była zła, mówi, o, to jest moja wina. Jeżeli ona utonie, to będzie moja wina. Ale oczywiście wszystko jest pokazane wręcz na granicy takiego filmu familijnego w tej scenie. Wiemy, że gałąź wystarczy, żeby ją wyciągnąć. No i kiedy siostra zostaje wyciągnięta z wody, to następuje całus, uścisk siostrzany, siostrzany, Mm, przepraszam, bo teraz właśnie wlewam, jest kluczowy moment. Nie mogę przerwać mieszania. Teraz właśnie połączyłem cały, cały proszek, połączyłem z mlekiem i teraz, no, teraz będzie skomplikowane, ale to jest najlepsza scena, jak ona ją ratuje, uściska i, i, i jest to taki wyraz siostrzanej miłości, takiego ciepła. No to jest, to jest dla mnie sedno tego filmu po prostu kochajmy się, szanujmy się, bądźmy dla siebie dobrzy. Jest to prosty film bez cienia ironii i cynizmu z muzyką... Znaczy, dla mnie to jest 6 na 10. To nie jest mój styl, to nie jest mój klimat, ale doceniam doceniam. no i niestety po chyba 55 minucie ten film trwa 135 minut po 55 minucie wchodzi lato gdyż obserwujemy zimę, lato czas leci i obserwujemy perypetie tych tytułowych małych kobietek na czele właśnie z tą jedną z sióstr, która chce wydać książkę książkę będącą zapisem losów właśnie tych wszystkich sióstr i tych małych kobietek Szanowni Państwo, jest to film, który może nie ma dużo scen tej zimy, jednak jest ona od początku zaznaczona. Dlatego ja w kategorii filmów zimowych wystawiam ocenę 7 na 10. Jest to zima bardzo ciekawie użyta właśnie. Ten śnieg paradoksalnie wzmaga ciepło. Mówiłem o Fanem i Aleksandrze, który był recenzowany na kombinacie podcastowym, jeszcze kombinacie. Tam też był śnieg po to, żeby tylko w fazie początkowej pokazać rodzinę, a potem już jakieś problemy i rozpad. Tutaj jest to utrzymane do końca, tu jest to bardziej spójne, powiedzmy, bo tutaj w, w każdej scenie reżyserka pokazuje, jak kocha swoje bohaterki małe kobietki a teraz ja muszę pokazać jak bardzo kocham budyń nie ukrywajmy tego i jak bardzo uwielbiam was słuchaczy że polecam wam ten film i nie chcę spalić sobie ani budyniu ani waszego zainteresowania i nie będę przedłużał, zapraszam na wstawkę to jest osobna wstawka o samym filmie na bieżąco, bez przemyślenia, bez researchu. Mam nadzieję, że jeżeli traficie na ten film do kina, bądź jeżeli dostanie Oscary, no to może Was te Oscary zachęcą. Ja tymczasem muszę przygotować salaterki, właściwie filiżanki, żeby przelać czekoladowy budyń, żeby miał na jutro. Trzymajcie się, zobaczmy co podcaster wykombinował w następnej wstawce filmowej. A zupełny miszmasz chyba będzie w tym odcinku. To będzie miszmasz filmów zimowych. No A ten był kostiumowy. To taki typowy film kostiumowy. Chociaż nie przyciężkawy. To by się podobało. A też nie będę ukrywał, zasnąłem na 5 minut w pewnym momencie. Nie mogłem się skupić, bo Instagrama przeglądałem. Tak więc jeszcze raz ja myślę, że kiedyś wrócę do tego filmu W domowym zaciszu zimą jeszcze go planuję obejrzeć i powtórzyć sens. We can leave right now. I'll tell stories Joe. and you you should be an actress and you should have a life on the stage. Just because my dreams are different than i have loved you ever since I've known you, Joe. I couldn't help it. It would be a disaster if we it married, It wouldn't be a disaster. Okay? We'd be miserable. No. I'd be a perfect I saint. I can't, A new play written by Miss Jo Marsh. <laughs> The women, they have minds and they have souls, as well as just hearts. I want to be great or nothing. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. There are some natures too lofty to bend. So, Who she 22. luty 2020 roku sobota 22.15 właśnie wyszedłem z kina z sensu Call of the Wild czyli zew krwi, ekranizacja Jacka Londona w głównej roli Harrison Ford a właściwie Trzeba by powiedzieć w głównej roli <śmiech> <śmiech> nieistniejący pies. <śmiech> Zrobiony w efektach, przez efekty komputerowe CGI e, niestety albo stety, bo też może taka bajkowa koncepcja miała być e, widać, że jest to animacja szczególnie kuleje e, moment przytulania się psów i włosy no, ciężko jest zrobić chyba włosy, żeby to wyglądało realistycznie ale, ale również zdjęcia pięknych terenów Alaski i Yukonu nie wyglądają realistycznie, pomimo że robił je nasz rodak Kamiński. A właściwie pomimo to jest źle użyte słowo, gdyż wyglądają one przepięknie, bajkowo, wręcz jak z reklamy. Yukonu i wypraw po poszukiwanie złota. Jeżeli jedno z opowiadań Dicka ziściłoby się, albo właściwie cały Westworld, to można by reklamować dzisiaj takimi ujęciami usługę przenoszenia się w czasie i przeżycia przygód poszukiwania złota na Alasce w Yukonie. Wygląda to wszystko rewelacyjnie, jeśli chodzi o widoki, zdjęcia, kiedy kamera krąży nad widokami, nad górami, nad lasami, nad jeziorami. To jest przepiękny widok. Pocztówkowy, kolorowy widok a zapewne zastanawiacie się czy ja mam film dopasowany do klimatu otóż na dworze jest 5 stopni na plusie sobota 22 luty lekkie zachmurzenie wiatr zgodnie z pogodynką 29 km na godzinę nie są to warunki odpowiadające zimowej części filmu raczej drugiej części dzieło dzieli się na dwie części, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne pierwsza to jest zima pełną gębą pierwsza część pokazuje nam najpierw losy psa Baka bak. piękne ujęcia pokazany jakiś wielki statek który Jeziorami na Alasce, zaśnieżonymi. Kry. Nie mogę się skupić, bo właśnie teraz patrzę na Wisłę. Wyszedłem tutaj niedaleko z Wisła, prosto z kina, i patrzę na rzekę. Niestety nie ma, nie ma ani jednej kry lodowej. W zeszłym roku widziałem o tej porze. Yukon is a dangerous place. You never know what's coming. I came up here because I didn't want to be around anyone. And then I met Buck. He was a dog like no other. He'd been spoiled. Get out! Come on, Buck. And he'd suffered. Come on. Natomiast widzimy los tego pieska, a właściwie psiura wielkiego od jachtu. Frachtowca nie znam się aż wioskę. I w tej wiosce on zostaje zatrudniony do obsługi zaprzęgów, psich, yy, gdyż pewien Francuz yy, czarnego umaszczenia, yy, mężczyzna z jakąś indianką, prowadzą właśnie przezapsie zapsięgi. Zapszy... Zapsię, zapsięgi, zaprzęgi. Zapsię, i muszą dostarczać pocztę na czas mamy tutaj elementy stricte filmu adventure mówi przygodówka pełną gębą zahacza to disneyowskie produkcje najbardziej zimowa jest tutaj chyba scena z wpadaniem indianki do przerębla pod pękającym lodem, a następnie lawina przed którą uciekają za zaprzęgi, zapsięgi, nie to, to świetnie brzmi, zapsięgi. Psy są w zaprzęgu, w słowie za psy, za psy, zapsięgi. Film akcji typowy, przerysowany, nierealistyczny. Wręcz mamy tutaj scenę, jak pies decyduje nie słuchać swojego pana i nie skręcać w lewo i nie uciekać przed lawiną, tylko uciekać do jaskini. I tam okazuje się, że w jaskini jest jeszcze taki tunel, jak w komputerowej. I oni muszą wymijać sople lodu, żeby, żeby przelecieć przez wąski tunel i uciec przed jaskinią. Wszystko jest to oczywiście podbudowane muzyką mm, symfoniczną, muzyka wypasiona. I nie ma jeszcze Harrisona Forda. W połowie, mm, znaczy właściwie w jednej trzeciej pojawia się Czarny Charakter i Harrison Ford. A w drugiej, trzeciej połowie kończy się ten wątek i pojawia się film wakacyjny, czyli zima ustępuje. I mamy do czynienia z filmem typowym na wyprawę górską w poszukiwanie złota przy pełnym słońcu. Nie wiem, gdzie weszłeś, ale wiem, gdzie jesteś teraz. Witam w ostatnim miejscu na świecie. Powinnam mieć Nie wygląda, nie widział How do you feel about an adventure beyond all maps? We could go, you and I. Where no one's ever been before. See what's out there. I'm glad you're enjoying this. I never saw him believe in anything as much as he believes in you. Say, Za reżyserię odpowiada Chris Sanders, znany wszystkim z filmu Jak wytresować smoka, więc jest to w kino familijne, któremu właśnie dałem ocenę 6 na 10 na aplikacji na IMDb. W skrócie jest to opowieść o przyjaźni, rodzącej się pomiędzy właśnie poszukiwaczem złota, który nie może połączyć końca z końcem, który zmaga się po stracie syna z wewnętrznymi rozterkami i właśnie pomiędzy psem, który zwolniony co z zaprzęgów nie może się odnaleźć też na tym świecie i znaleźć sobie dobrej kości do jedzenia z tego powodu, że wkracza technologia i telegram no i psie za zapięgi za świetnie świetny jest ten suchar psie za psięgi będą już niepotrzebne, gdyż poczta będzie już wyparta przez telegram no i ten pies zapoznaje się z Halisonem Fordem i tworzy się między nimi więź na przeszkodzie, której stoi oczywiście czarny charakter, bogacz który mu też w głowie jest tylko złoto i kupuje tego psa chce go wykorzystać bacikiem lejce tutaj zaszlachtować na śmierć, żeby się zamęczył jest to totalnie przerysowane w tym filmie aż do, do granic absurdu facet, ten zły charakter jest ubrany na czerwono, w kaszkiecie On denerwuje się, przeklina wyciąga bardzo szybko Pistolet. Jest to najsłabszy element tego, tego filmu i właściwie powiem wam, że zyskałoby to, gdyby oni wykreślili ten, ten motyw. To jest zbędne budowanie napięcia. Miałem takie wrażenie trzykrotnie podczas oglądania y, na swobodnym sensie Było sporo dzieci i czułem, że po co, po, co, po co w filmie familijnym tak sztucznie robić napięcie? Pierwsza taka scena to scena, w której Bak ratuje Indiankę i owszem, on nurkuje do przerębla, wyławia ją swoim ciałem, ale potem musi z powodu śliskiego lodu z powrotem wpaść do wody i zostaje porwany przez nurt pod wodę. No i po co to jest? Po co to jest? Wiemy, że on i tak się uratuje. To jest takie sztuczne tworzenie napięcia. Podobnie potem cała ta postać złego kapitalisty, choć to jest słowo za duże słowo, bo przecież złota szuka zarówno główny bohater Harrison Ford i każdy tam szuka złota. No jedni po prostu inaczej traktują ludzi i zwierzęta, a drudzy są nieczuli, nie mają empatii, niezależnie od tego czy potrzebują pieniędzy czy nie taką bym wysnuł teorię, natomiast oglądało się to znakomicie. Wydaje mi się, że ocena 6 na 10 to jest, to jest, to jest w porządku, choć Raczej bym się skłaniał ku ocenie 5,9. Ale patrząc na moje poprzednie oceny, to aż nie chcę mi się uwierzyć, że jest to chyba najlepiej przeze mnie oceniana ekranizacja Call of the Wild dzika Londona. Dlatego może, że oglądałem to w kinie przy towarzystwie mojej herbatki, którą właśnie zaopatrzyłem się w sklepie e herbata w świeżą dostawę. melis, Nie, Melisa akurat nie było. Mięta pieprzowa i czystek bio wszystko to zmieszane podróż do tego suche wafle świetnie podkreślało klimat właśnie gościa, który wyrusza gdzieś w góry, żeby znaleźć bryłkę złota i ma w PC tylko gorzałkę i jakiś tam suchy chleb, no i oczywiście harmonijkę na której bak też potrafi co nieco zagrać, dmuchnąć prychnąć, kichnąć A smile. Thanks! W samej animacji psa troszkę brakowało mi, może takiego jakiegoś dystansu do tego psa. On jest taki, oczywiście, oczywiście, no, po wyjściu z kina mam ochotę zaraz pogłaskać kilkadziesiąt psów naraz i nie widzę żadnego na spacerze, żeby zaczepić kogoś i tutaj pogłaskać psa. Niestety jeszcze nie spotkałem. Ale brakowało mi takiego... Dystansu, jakiejś autoironii, może przerysowania, chociaż w jednej małej scenie pokazującej, pokazującej że owszem, to jest miły sens dla dzieciaków z rodzicami, ale robili to dorośli ludzie, którzy wiedzieli, i na przykład brakowało mi sceny, w której yy, bak do swojego właściciela Harrisona Forda by nagle zaczął szczerzyć zęby i grozić mu w taki sposób wręcz jak z horroru i po chwili za zacząć się śmiać jak ten pies z kreskówki no chociażby jak Scooby-Doo że robi sobie z niego jaja no tak naprawdę to jaja robią sobie z nas twórcy, którzy animując jakieś martwe piksele sprawiają, że no co niektórym wydaje mi się w pewnych scenach brało wzruszenie no ja też miałem takie sentymentalne takie, takie, taki odbiór tego filmu taki melancholijny, nie, nie wiem skąd może dlatego, że, że rzeczywiście pierwszy raz to, te historie widziałem na dużym ekranie i, i to oddziałuje znacznie lepiej no i i nie obejrzałbym, oczywiście, gdyby nie karta Cinema City Unlimited to jest też kolejny plus że specjalnie dla Was to montuję jeszcze w tygodniu, w którym wchodzi ten film do kin no bo znając życie, to bym obejrzał to dopiero na przyszły sezon i zrecenzował w filmach na przełomie 2020 i 2021 roku, dlatego tutaj podziękowania dla chyba mojej mamy, która wpadła na ten pomysł i wyczaiła w ogóle taki program i słuchajcie, jest ciepło, jest, jest sympatycznie Spotkaliśmy się dzisiaj w różnych okolicznościach przyrody Właśnie jedzie pociąg, ja wracam do domu i coś bym poczytał A my na pewno usłyszymy się w 42 odcinku filmów zimowych, gdzie będzie jeszcze więcej skrawków i przeróżnych filmów ze sobą niepowiązanych, choć dzisiaj zwierzęcy temat nam się tutaj klamrą jakoś pojawił. I tak, to jest pozdrowienia z Nadwisły, gdzie nie ma ani grama śniegu, ani nawet deszczu, ale alarm jakiś wyje. To jest alarm ostrzegający przed lawiną o, no przydałaby się jakaś lawinka jeszcze no kurcze tak tęskno mi za śniegiem w mieście w tym roku to już było naprawdę lipa Lipton, Lipton, ale Liptona nie zaparzyłem i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku też was nie zawiodę i wspólnie zaparzymy sobie jakąś herbatkę tymczasem trzymajcie się zimno do zobaczenia na Żarłok TV w recenzjach jedzenia albo do usłyszenia w przyszłości Cześć. Adventure of a for days. My bed. Nie no, zepsuł cały klimat na podcastu. Cały klimat zepsuł. Po drugiej stronie wisły coś wyje, ewidentnie o, przestało. Okej, okay, dobra. No to może się iść spać w ciepłe łóżeczko i przytulną poduszkę it changes Buck's life. I never saw him believe in anything as much as he believes in you. Are you coming? Get in here, come on. You can give them affection, companionship, and in turn, they will love you. I po napisach końcowych wypadałoby dodać, że jest jeszcze film z 2019 roku pod tytułem Togo z Willamem Foe. Jest to film o psach, również zimowy, stricte disneyowski, wyprodukowany przez Disneya, ale zamiast animacji mamy prawdziwe psy. Ten film powinien się tutaj chyba znaleźć i wygryźć małe kobietki. Ale ja go jeszcze obejrzę i mam nadzieję, że w tym sezonie o nim wam opowiem. Ponoć jest znacznie lepszy niż film z Harrisonem Fordem. Tak więc to go. Sprawdźcie.